Mój kit policjny znam, chłopaki śpławnej, słuchaj tego. Aż wojkitny na są są gwiazdy Usłyszysz i już wiesz, tu rządzi jasne, dziewięć, dziewięć i 7 to nasz numer nie splendor wiemy badwiem za to nasze mała będą nie Mój brud nim odwaga, tutaj każdy jak brat Będziemy się ścigali, choćby nie się kończy świat Dojedziemy i zbroimy twą ekipę, pełną szmat Następne pozdrowienia wyślecie za krat w ogóle jesteś, że nazywasz nas psami Wy kurwy z ulicy jesteście zerami Z solą bo nas tam w porządek siejemy pełną kurwą patologii, krew zniesiemy Policja jest zawsze bratną trzymasz tamę utymowa kontrola, a ty masz już przejebane Fałą żebra, budna na mordy, postawimy cię pod ścianę Wedetna za ofiary, Magdalenka pamiętamy Zabaj połąkane, kilka lat już biedne strony Z patrolową Ekipą dziś wiesiemy cię na dole W końcu się naczelni, przejebane Masz już kapia, cztery Ci się skończy, z chujem, ja nie powożę ci adwokat i jak kurwo nie masz kasy, a 32 kk Odwiesimy ci zagad, że tu sztuknie w skończysz kurwo Na klawisz, będziesz smyczy, zapamiętaj, tak dobrych dobry chłopak z ulicy Każdy obywatel zaraz do mnie dzisiaj skoczy, za w bloku, co śmierci biedą i czym stoi Krajecki skład bez honoru i ambicji Dresowe kurwy, podajcie pokłon policji Werem 200%, dziś błękitne swoją ulice Na w poziemnym gryzie grebe, a policja jest na szczycie Głokowiska są spokojne, ty oglądasz się za siebie To porządek na dzielnicę, a policja was siebie. Policja jest w fest, no. No. No. teraz marszczy Freda codziennie rano Gadaj marszczy Freda codziennie rano Marszcze Freda codziennie rano no. Wielęlią ulicy, chcesz budzać wokół respekta tak, wzbudzasz bogate bujać się jak rudy rezus Po blokowiskach, tak my jedziemy na sygnale Ty uciekasz jak ci bał Nie prewencyjnie, drodził szary, w I To nie ja, a pan koleżanka upaliła tak naprawdę to was Wielu. lubię, Może ją na bluzie kolego kolegom imponować i szacunek mieć budzę Kolejne tłumaczenia, twych koleżków z ziemia Nic nie mają do stracenia, nie chcą iść do więzienia Oni nie chcą być uczciwi, chcą na makierzy sławem My zielonego gram zielonego sprawę nie wiesz o czym mowa, ja to ujmę prostych słowach Policja ma nie wie, przed nami się nie schowa Nie piwę od was dala, grywa gór, dala Cztery kaple na mym koncie, pustka świeci w twoich karach Ja wakacje na ty zakupy w drodze Już spłynie w moim domu, najważniejsze są pieniądze Ulica to alfos, jesteście i dziwko Śmiech na komendzie, że mam wiecie, że żyć przyszło dzisiaj skoczy za wami z bloku Co śmierdzi biedą i moczem stoi z skład bez honoru i ambicji Dresowe kurwy, oddajcie powłoń policji Serwują na 200%, dziś Są ulicę a ja podziemny gryzie glebę A policja jest na życie. blokowiska Są spokojne ty oglądasz się za siebie To porządek na dzielnicę, a policja was jemie Jeden z drugiej wielki kozak Na pakerni sto na katę, moje buty i kajdanki Zrobią z ciebie zwykłą szmatę Gdy lansujesz się na dzieli, golfi trójka, bełem fajer Ja podjeżdżam ty Jesteś dobry chłopak na darasz konfidentów, a kolegów swoim sprzedaż Za mnożenie paru skrętów, kim ty jesteś młoda, kurwo? Ile ty masz teraz lat, ja bałem twoją matkę Zanim przyszedłeś, jeszcze za... ja Skoro mowa o twojej całkiem niezłe jest nie dziwka Wiem, bo ją kolega, po to mi zasznać dziwka Przesłynczyłeś jakiś szkołę, nie masz bo nawet pracy Więcej kajców od ciebie mają nawet żebra. Mam szacunek, kiedy jestem w radiowozie Łatwo obieram kierunek, Prosto na twoją dzielnicę Gdzie zwyrole są w rodzinach, w buzie wróć paralizatło kurwa, w swojej ręce i grozą prawej mocno Trzyma grata, cztery kule w twoje kolano Oto moja je zakładę, zachudzałeś Pożonek dobrym o obywatelom Jeśli nie mój pistolet, to cię pierdol, przez twelą Znany kawy, magia, na Kurwy narzomani, w ostatnich wersjach jesteście rozjebani, chodź z góry Przegrani, macie tydzień na odpowiedź Chuj mam tu dupe że, że w radnych